Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział pierwszy. Księga o rodowodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, a Jakub był ojcem Judy i jego braci. Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab Naasona, a Naason Salmona. A Salmon zrodził z Rahab Boza, a Boaz zrodził z Ruty Obeda, a Obed był ojcem Jessego. A Jesse był ojcem Dawida króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. A Salomon był ojcem Roboama, a Roboam był ojcem Abijasza, a Abijasz był ojcem Azy. Aaza był ojcem Jozofata, a Jozofat był ojcem Jorama, a Joram był ojcem Ozjasza. Oziasz był ojcem Joatama, a Joatam był ojcem Achaza, a Achas był ojcem Ezechiasza. Ezechiasz był ojcem Manasesa, a Manases był ojcem Amona, a Amon był ojcem Jozjasza.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 a Achim był ojcem Eliuda, a Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar był ojcem Matana, a Matan był ojcem Jakuba. Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem. A tak wszystkich pokoleń, od Abrahama aż do Dawida, jest pokoleń czternaście, a od Dawida aż do uprowadzenia do Babilonu pokoleń czternaście, a od uprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa, pokoleń czternaście. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy Jego matka Maria poślubiła Józefa, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie opuścić. A gdy o tym rozmyślał, oto anioł pański we śnie mu się ukazał mówiąc Józefie, synu Dawidowy, nie bój się przyjąć Marii, żony swojej Albowiem co się z niej poczęło jest z Ducha Świętego A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus Albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego A to się wszystko stało, aby się wypełniło co powiedział Pan przez proroka mówiącego Oto Panna będzie brzemienną i urodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. A Józef, obudziwszy się ze snu, uczynił, jak mu rozkazał anioł pański, i przyjął żonę swoją. I nie obcował z nią, aż urodziła syna swego pierworodnego i nadał mu imię Jezus. Mateusza, rozdział drugi. A gdy się Jezus narodził w Betlejemie Judzkim za dni króla Heroda... Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy mówiąc, gdzie jest ten, który się narodził król żydowski, bo widzieliśmy gwiazdę jego na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Co gdy król Herot usłyszał, zatrwożył się i cała Jerozolima z nim. I zebrawszy wszystkich przedniejszych kapłanów i nauczycieli ludu, wywiadywał się od nich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisano przez proroka. I ty, Betlejemie, ziemi judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejszą między książętami judzkimi. Albowiem z ciebie wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wtedy Herod, wezwawszy potajemnie mędrców, dokładnie się wywiadywał od nich o czasie, którego się gwiazda ukazała. A posławszy ich do Betlejemu rzekł, — Idźcie i pilnie się wywiadujcie o Dzieciątku, a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni tedy, wysłuchawszy króla, poszli. I oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich, aż doszedłszy stanęła nad miejscem, gdzie było Dzieciątko. A gdy ujrzeli gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką — i wszedłszy do domu, znaleźli dzieciątko z Marią, matką jego, a upadłszy, oddali mu pokłon i otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A będąc upomnieni od Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą wrócili do krainy swojej. A gdy odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc Wstań, weź dzieciątko i matkę jego i uchodź do Egiptu i bądź tam, aż ci powiem, albowiem Herod będzie szukał dzieciątka, aby je zgładzić. On wtedy wstawszy wziął dzieciątko i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu. I był tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego. Z Egiptu wezwałem syna swego. Wtedy Herod ujrzawszy, że go mędrcy zawiedli, rozgniewał się bardzo i wydał rozkaz pozabijania wszystkich dzieci, które były w Betlejemie i w całej jego okolicy. Od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wtedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego. Słyszano głos wrama, lament, płacz i narzekanie wielkie. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. A gdy umarł Herod, oto anioł pański ukazuje się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc Wstań, weź dzieciątko i matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, albowiem pomarli ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. A on wstawszy wziął dzieciątko i matkę jego i przyszedł do ziemi izraelskiej. Gdy zaś usłyszał, że Archelaus króluje w ziemi judzkiej w miejsce Heroda, ojca swego bał się tam iść, ale ostrzeżony we śnie od Boga udał się w stronę Galilei. I przyszedłszy mieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroków, Nazarejczykiem nazwany będzie. Mateusza rozdział trzeci. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, karząc na pustyni w ziemi ludzkiej. I mówiąc, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Ten bowiem jest, o którym powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostymi czyńcie ścieżki jego. A Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około biódr swoich, a pokarmem jego była szarańcza i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i cała ziemia judzka i cała kraina nad Jordanem. I byli chrzczeni od niego w Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu z faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł im, plemię żmijowe, któż was nauczył, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? Przynoście tedy owoce godne upamiętania. I nie mniemajcie, że możecie mówić sami w sobie, ojca mamy Abrahama, albowiem powiadam wam, iż Bóg i z tych kamieni wzbudzić może dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu. Ale ten, który przyjdzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, którego obuwia nosić nie jestem godzin. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem, którego łopata jest w ręku Jego i wyczyści klepisko swoje i zgromadzi pszenicę swoją do spichlerza, ale plewy spali ogniem nieugaszonym. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być ochrzczonym od Niego. Ale mu Jan wzbraniał, mówiąc, ja potrzebuję być ochrzczonym od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A odpowiadając, Jezus rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem tak przystoi nam, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. I Jezus ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i widział Ducha Bożego stępującego jako gołąb i spoczywającego na nim. I oto rozległ się głos z niebios mówiący. Ten jest Syn mój miły, którego sobie upodobałem. Mateusza rozdział czwarty. Wtedy Jezus zaprowadzony został na pustynię przez ducha, aby był kuszony od diabła. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, był głodny. I przystąpiwszy do niego kusiciel rzekł. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem wychodzącym z ust Bożych. Wtedy go wziął diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Albowiem napisano, aniołom swoim przykażę o tobie i na rękach nosić cię będą, abyś nie zranił czasem o kamień nogi swojej. Rzekł mu Jezus. Również napisano, nie będziesz kusił Pana Boga Twego. Wziął go znowu diabeł na górę bardzo wysoką i pokazał mu wszystkie królestwa świata i chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadłszy oddasz mi pokłon. Wtedy mu rzekł Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu Twemu pokłon oddawać i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy go opuścił diabeł i oto aniołowie przystąpili i służyli mu. A gdy usłyszał Jezus, iż Jana uwięziono, wrócił do Galilei. A opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kapernaum nad morzem, na pograniczu krain Zabulona i Neftalego, aby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza, proroka mówiącego, ziemia Zabulona i ziemia Neftalego przy drodze morskiej za Jordanem, Galileja Pogan. Lud pogrążony w ciemności ujrzał światłość wielką i siedzącym w krainie i w cieniu śmierci wzeszła światłość. Od tego czasu począł Jezus Kazać i mówić, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. A gdy Jezus chodził nad Morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci: Szymona, którego zowią Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zapuszczali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł im: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. A oni zaraz opuściwszy sieci, poszli za nim. I poszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, naprawiających sieci swoje, i wezwał ich. A oni, zaraz opuściwszy łódź i ojca swego, poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, ucząc w ich synagogach, opowiadając Ewangelię o królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii i przyprowadzano do niego wszystkich słabych, rozmaitymi chorobami i cierpieniami dotkniętych, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych i uzdrawiał ich.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 Bądźcie tedy doskonałymi, jak i ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest. Mateusza, rozdział szósty. Strzeżcie się, abyście jałmużny swojej nie dawali wobec ludzi dlatego, żeby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u ojca waszego, który jest w niebiesiech. Przeto, gdy dajesz jałmużnę. Nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, już mają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby jałmużna twoja była w skrytości, a ojciec twój, który widzi w skrytości, ten ci odda jawnie. I gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, Albowiem oni radzi w synagogach i na rogach ulic stojąc, modlą się, aby ich ludzie widzieli. Zaprawdę powiadam wam, iż już mają zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej i zamknąwszy drzwi swoje, módl się do Ojca Twego, który jest w skrytości, a Ojciec Twój, który widzi w skrytości, odda Ci jawnie. A modląc się nie bądźcie wielomówni jak poganie albowiem oni nie mają że dla swojej wielomówności wysłuchani będą Nie bądźcie do nich podobni gdyż Ojciec wasz wie czego potrzebujecie pierwej niż byście go prosili Wy tedy tak się módlcie Ojcze nasz któryś jest w niebiesiech święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje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 odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Ale jeśli nie odpuścicie ludziom przewinień ich, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. A gdy pościcie, nie miejcie smętnej twarzy jak obudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już mają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją abyś nie był widziany od ludzi, że pościsz, ale od Ojca Twego, który jest w skrytości, a Ojciec Twój, który widzi w skrytości, odda Ci jawnie. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza, nie niszczy i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb Wasz, tam będzie i serce wasze. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje szczere jest, całe ciało twoje jasne będzie. Jeśli zaś oko twoje złe jest, całe ciało twoje ciemne będzie. Jeśli tedy światłość, która jest w tobie, ciemnością jest, sama ciemność jakże wielką będzie.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 I ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, iż nie sieją ani żną, ani zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście daleko zacniejsi od nich? A któż z was troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? I o odzienie, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A wam, iż ani Salomon w całej sławie swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli tedy trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, czyż niedaleko więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się tedy, mówiąc, cóż będziemy jedli, albo co będziemy pili, albo czym będziemy się przyodziewali, bo tego wszystkiego poganie szukają. Wie bowiem Ojciec Wasz Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie Wam dodane. Przeto nie troszczcie się o jutrzejszy dzień, albowiem jutrzejszy dzień troszczyć się będzie o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień na swoim utrapieniu. Mateusza, rozdział siódmy. Nie sądźcie abyście nie byli sądzeni albowiem jakim sądem sądzicie, takim sądzeni będziecie i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzone będzie a czemu widzisz źdźbło w oku brata swego a belki, która jest w oku twoim nie dostrzegasz albo jakże powiesz bratu swemu pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego a oto belka jest w oku twoim obudniku Wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzyj, abyś wyjął źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co jest święte i nie rzucajcie pereł swoich przed świnie, by ich czasem nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, dostaje, i kto szuka, znajduje, i temu, co kołacze, będzie otworzone. Albo, czyż jest jaki człowiek między wami, który synowi swemu da kamień, kiedy go prosi o chleb? Albo da węża, kiedy go prosi o rybę? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom swoim,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 A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia I mało jest takich, którzy ją znajdują A strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym Ale wewnątrz są wilkami drapieżnymi Po ich owocach poznacie ich Czyż zbierają grona winne z cierni albo figi z ostu? Tak wszelkie dobre drzewo owoce dobre przynosi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 Wielu powie mi dnia onego Panie, Panie, czy w imieniu Twoim nie prorokowaliśmy? W imieniu Twoim demonów nie wyganialiśmy? I w imieniu Twoim wielu cudów nie czyniliśmy? A wtedy im powiem Nigdy Was nie znałem Odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość Każdego więc, który słucha tych słów moich i wykonuje je przyrównam do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz gwałtowny, i przyszła powódź, i wiatry wiały, i uderzyły na ów dom, i nie upadł, bo był założony na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich i nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku. I spadł deszcz gwałtowny, i przyszła powódź, i wiatry wiały, i uderzyły na ów dom, i upadł, i był wielki upadek jego. I stało się, gdy dokończył Jezus tych słów, że się zdumiewał lud nad nauką jego, albowiem uczył ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Mateusza, rozdział ósmy. A gdy stąpił z góry, szło za nim wiele ludu. I oto trendowaty, przyszedłszy, oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz oczyszczony został z trądu. I rzekł mu Jezus: Patrz, abyś nikomu nie mówił, ale idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj dar który przykazał Mojżesz na świadectwo dla nich. A gdy Jezus wszedł do Kapernaum, przyszedł do niego setnik, prosząc go i mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. I rzekł mu Jezus, ja przyjdę i uzdrowię go. I odpowiadając setnik, rzekł, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale tylko wypowiedz słowo I będzie uzdrowiony sługa mój Bo m, i ja człowiek pod władzą innego Mający pod sobą żołnierzy I mówię temu Idź, a idzie I drugiemu Przyjdź, a przychodzi I słudze swemu Czyń to, a czyni A gdy to usłyszał Jezus Zadziwił się i rzekł tym Którzy szli za nim Zaprawdę powiadam wam ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, iż wielu ich od wschodu i od zachodu przyjdzie i usiądą za stołem z Abrahamem, z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim. Ale synowie królestwa będą wyrzuceni do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus setnikowi, idź, i jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I uzdrowiony został sługa Jego tejże godziny. I gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał teściową Jego leżącą na łożu w gorączce. I dotknął się jej ręki, i opuściła ją gorączka, i wstała, i usługiwała im. A gdy nadszedł wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, i wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego, On niemoce nasze wziął na się i choroby nasze nosił. A widząc Jezus wiele ludu około siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. I przystąpiwszy jeden z uczonych w piśmie, rzekł mu, Mistrzu, pójdę za tobą dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda Ale Syn Człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił A drugi z uczniów Jego rzekł mu Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać Ojca Mego Ale mu Jezus rzekł Pójdź za Mną, a niechaj umarli grzebią umarłych swoich I gdy on wstąpił do łodzi Weszli za nim uczniowie jego i oto burza wielka powstała na morzu tak, iż się łódź okrywała falami, a on spał. I przystąpiwszy uczniowie jego, obudzili go mówiąc, Panie, ratuj nas, giniemy. I rzekł do nich, Czemu jesteście bojaźliwi, o małowierni? Wtedy wstawszy zgromił wiatr i morze i nastała cisza wielka. A ludzie się dziwili, mówiąc, któż jest ten, że mu i wiatry, i morze posłuszne są. I gdy przybył na drugą stronę do krainy Gergezyńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani z grobów wychodzący bardzo okrutni, tak iż nie mógł nikt przechodzić tą drogą. A oto zawrzeszczeli, mówiąc, cóż my mamy z Tobą, Jezusie, Synu Boży, Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal była wielka trzoda świń pasących się. Wówczas demony prosiły go mówiąc, jeśli nas wyganiasz, pozwól nam wejść w trzodę tych świń. I rzekł im, idźcie, a one wyszedłszy weszły w trzodę świń. I oto zerwawszy się, cała trzoda świń z urwiska rzuciła się w morze i pozdychały w wodach. Lecz pasterze uciekli i poszedłszy do miasta opowiedzieli wszystko i to, co się z opętanymi stało. I oto całe miasto wyszło naprzeciw Jezusowi i ujrzawszy Go prosili, aby z ich granic odszedł. Mateusza, rozdział dziewiąty. I wstąpiwszy w łódź Przeprawił się na drugi brzegu i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. I widząc Jezus wiarę ich, rzekł sparaliżowanemu, Ufaj, Synu, odpuszczone są Ci grzechy Twoje. I oto niektórzy z uczonych w piśmie mówili sami w sobie, Ten bluźni. I widząc Jezus myśli ich, rzekł, Czemu myślicie złe rzeczy w sercach swoich? Albowiem cóż jest łatwiej powiedzieć, odpuszczone są ci grzechy twoje, czy powiedzieć wstań i chodź. Ale abyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, wtedy rzekł sparaliżowanemu, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstawszy poszedł do domu swego, co ujrzawszy lud dziwował się i chwalił Boga, który dał taką moc ludziom. I odchodząc stamtąd Jezus ujrzał człowieka siedzącego na cle, którego zwano Mateusz i rzekł mu, pójdź za mną. I on wstawszy szedł za nim. I stało się, gdy Jezus siedział u stołu w domu Jego, że oto wielu celników i grzeszników przyszedłszy usiadło z Jezusem i uczniami Jego. Co widząc faryzeusze, rzekli uczniom Jego, Czemu to z celnikami i grzesznikami je nauczyciel wasz? A Jezus usłyszawszy to rzekł im, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Idźcie tedy i nauczcie się, co to jest. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do upamiętania się. Wtedy przyszli do Niego uczniowie Jana, mówiąc, Dlaczego my i faryzeusze często pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus, Czyliż się mogą towarzysze oblubieńca smucić, póki z nimi jest oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy od nich będzie wzięty oblubieniec, a wtedy pościć będą. A nikt nie wstawia łaty z sukna nowego, w szatę starą, albowiem ta łata ściąga nieco materiał i staje się gorsze rozdarcie. I nie leją młodego wina w stare bukłaki, bo inaczej pękają bukłaki i wino wycieka. I bukłaki się psują, ale młode wino leją w nowe bukłaki, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. To, gdy do nich mówił, oto przełożony przyszedłszy oddał mu pokłon, mówiąc Córka moja dopiero co skonała, ale pójdź i włóż na nią rękę swoją, a ożyje. I wstawszy Jezus, szedł za nim i uczniowie jego. I oto niewiasta, która krwotok od dwunastu lat miała, przystąpiwszy z tyłu dotknęła się kawałka szaty jego. Bo mówiła sama w sobie, jeśli się tylko dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. Ale Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł, ufaj, córko, wiara Twoja Cię uzdrowiła. I uzdrowiona była niewiasta tejże godziny. A gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego, ujrzał flecistów i lud zgiełk czyniący. Rzekł im, ustąpcie. Albowiem dzieweczka nie umarła, ale śpi. I naśmiewali się z niego. Ale gdy wygnano lud, wszedłszy, ujął ją za rękę i wstała dzieweczka. I rozeszła się ta wieść po całej ziemi. I gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego owi ślepi i rzekł im Jezus, czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu, tak, panie. Wtedy dotknął się ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się oczy ich i przykazał im surowo Jezus, mówiąc, patrzcie, aby się o tym nikt nie dowiedział. Lecz oni wyszedłszy rozsławili go po całej tej ziemi. A gdy oni wychodzili, oto przywiedli do Niego człowieka niemego, opętanego przez demona. A gdy wygonił demona, przemówił niemy i dziwił się lud, mówiąc, nigdy się nic takiego nie pokazało w Izraelu. Ale faryzeusze mówili, mocą księcia demonów wygania demony. I obchodził Jezus wszystkie miasta i miasteczka, nauczając w synagogach ich, i każąc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając chorobę i wszelką niemoc między ludem. A widząc lud, użalił się nad nim, byli bowiem strudzeni i rozproszeni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Mateusza, rozdział dziesiąty.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 I kto by napoił jednego z tych małych tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Mateusza, rozdział 11. I stało się, gdy Jezus przestał wydawać polecenia dwunastu uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby uczyć i kazać w miastach ich. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, posławszy dwóch z uczniów swoich, rzekł mu, czy to ty jesteś, który ma przyjść, czy innego czekać mamy? I odpowiadając Jezus rzekł im, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczani, głusi słyszą, umarli z martwych wstają i ubogim Ewangelia jest opowiadana. I błogosławiony jest ten kto się nie zgorszy ze mnie a gdy oni odeszli począł Jezus mówić do ludu o Janie co wyszliście oglądać na pustyni czy czcinę chwiejącą się od wiatru ale co wyszliście oglądać czy człowieka w miękkie szaty obleczonego oto ci którzy miękkie szaty noszą są w domach królewskich ale po co wyszliście ujrzeć proroka Zaiste, powiadam wam, i więcej niż proroka, bo ten to jest, o którym napisano, oto ja posyłam anioła swego przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę, powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest aniżeli on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie Gwałtu doznaje i gwałtownicy porywają je. Bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali. A jeśli to chcecie przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Ale do kogóż przyrówna ród ten? Podobni są do dzieci, które siedzą na rynkach, i wołają na towarzyszów swoich i mówią grałyśmy wam na piszczałce i nie tańcowaliście śpiewałyśmy pieśni żałobne i nie płakaliście albowiem przyszedł Jan nie jadł i nie pił i mówią demona ma przyszedł Syn Człowieczy jadł i pił a mówią oto człowiek żarłok i pijak przyjaciel celników i grzeszników i usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich czynów. Wtedy począł grozić miastom, w których się działo najwięcej jego cudów, że się nie upamiętały, mówiąc Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Becajdo, bo gdyby cuda, których doświadczyliście, stały się w Tyrze i w Sydonie, już dawno by w woże i popiele żałowały za grzechy. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dzień sądny aniżeli wam. A ty, Kapernaum, które aż do nieba wywyższone jesteś, aż do piekła strącone będziesz. Bo gdyby te cuda stały się w Sodomie, które stały się w Tobie, ostałaby się aż do dnia dzisiejszego. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dzień sądny. NIEŻELI TOBIE. W ten czas, odpowiadając, Jezus rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że te rzeczy zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało Tobie: Wszystko dane mi jest od Ojca Mego, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko syn. I ten, komu Syn objawić zechce. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz swoich, albowiem jarzmo moje łagodne jest i brzemię moje lekkie jest.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 drugie zaś padły na miejsca opoczyste, gdzie nie miały wiele ziemi i prędko powschodziły, dlatego że nie miały głębokiej ziemi. A gdy słońce wzeszło, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, ciernie wzrosły i zadusiły je a inne padły na ziemię dobrą i wydały plon, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Wtedy przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu, dlaczego im w podobieństwach mówisz? A on odpowiadając, rzekł im, wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebieskiego, ale innym nie jest dane. Albowiem kto ma temu będzie dane i obfitować będzie, ale kto nie ma i to, co ma, będzie od niego odjęte. Dlatego im w podobieństwach mówię iż widząc, nie widzą i słysząc, nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi, słuchać będziecie, a nie zrozumiecie i patrzeć będziecie, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce ludu tego, a uszy ich dotknęła głuchota I oczy swe przymrużyli, żeby czasem oczyma nie widzieli I uszami nie słyszeli, i sercem nie zrozumieli I nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uzdrowił Ale oczy wasze błogosławione, że widzą I uszy wasze, że słyszą Bo zaprawdę powiadam wam, iż wielu proroków i sprawiedliwych Pragnęło widzieć to, co wy widzicie i nie widzieli, i słyszeć to, co słyszycie i nie słyszeli. Wy tedy słuchajcie podobieństwa o siewcy. Gdy ktokolwiek słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiane w sercu jego, to jest ten, kto jest posiany koło drogi. A ten, który na opoczystych miejscach posiany, to ten, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje. Ale nie ma korzeni w sobie i nie jest wytrwałym, a gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A ten, który między międzyciernie posiany, to ten, który słucha słowa, ale troska świata tego i omamienie bogactwem zadusza słowo i staje się bez pożytku. A ten, który na dobrej ziemi posiany, to ten, który słucha słowa i rozumie, ten przynosi owoc. Jeden przynosi stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Inne podobieństwo powiedział im, mówiąc Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi, rozsiewającemu dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie zasnęli, Przyszedł nieprzyjaciel Jego i nasiał konkolu między pszenicą i odszedł. A gdy urosło zboże i owoc wydało, wtedy się pokazał i kąkol. A przystąpiwszy słudzy gospodarscy, rzekli mu, panie, czyli żeś dobrego nasienia nie nasiał na roli swojej? Skądże tedy ma konkol? A on im rzekł, nieprzyjaciel to uczynił. A słudzy rzekli do niego, czy chcesz, abyśmy poszli i pozbierali go? A on rzekł, nie. Ażebyście czasem zbierając konkol nie wykorzenili razem z nim i pszenicy. Dopuśćcie obojgu z połem rosnąć aż do żniwa, a czasu żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw kąkol i zwiążcie go w snopki do spalenia, a pszenicę zgromadźcie do spichlerza mojego. Inne podobieństwo powiedział im, mówiąc, podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Ono wprawdzie najmniejsze jest ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, największe jest ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż ptaki niebieskie przylatują i gniazda sobie robią na gałązkach jego. Inne podobieństwo powiedział im. Podobne jest królestwo niebieskie kwasowi, który wziąwszy niewiasta rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko skisło. To wszystko mówił Jezus w podobieństwach do ludu, a bez podobieństwa nie mówił do nich. Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego otworzę w podobieństwach usta swoje, wypowiem rzeczy skryte od założenia świata. Wtedy rozpuściwszy lud... Przyszedł Jezus do domu i przystąpili do Niego uczniowie Jego mówiąc, wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł im, ten który rozsiewa dobre nasienie to syn człowieczy, a rola to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, a konkol to synowie złego. Nieprzyjaciel zaś, który je rozsiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, a żeńcy to aniołowie. Jak tedy zbierają konkol i palą go w ogniu, tak będzie przy końcu świata tego. Pośle syn człowieczy aniołów swoich, a oni zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy nieprawość czynią. I wrzucą ich w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi lśnić będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Znowu podobne jest Królestwo Niebieskie skarbowi skrytemu w roli, który człowiek znalazł i skrył i ucieszony nim odchodzi i wszystko co ma sprzedaje i kupuje oną rolę. Znowu podobne jest Królestwo Niebieskie kupcowi szukającemu pięknych pereł, który znalazłszy jedną perłę bardzo drogą, odszedł i sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Znowu podobne jest Królestwo Niebieskie sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. A gdy ta była pełna, wyciągnęli ją na brzeg, a usiadłszy wybierali co dobre w naczynia, a co złe precz wyrzucali. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych z pośrodka sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł im Jezus, zrozumieliście to wszystko? Rzekli mu, tak, panie. A on im rzekł, przeto każdy uczony w piśmie, przysposobiony do królestwa niebieskiego, Podobny jest gospodarzowi, który dobywa ze skarbu swego nowe i stare rzeczy. I stało się, gdy Jezus dokończył tych podobieństw, że poszedł stamtąd. I przyszedłszy do swojej ojczyzny, nauczał w synagodze ich tak, iż się bardzo zdumiewali i mówili, skądże temu ta mądrość i ta moc? Nie jest, że to syn cieśli? Czyż matki jego nie zowią Marią, a braci jego Jakubem i Józefem i Szymonem i Judą? A siostry jego, czyż wszystkie nie są u nas? Skąd ma tedy to wszystko? I gorszyli się z niego, ale Jezus rzekł im, nigdzie nie jest prorok wzgardzony, chyba w ojczyźnie swojej i w domu swoim i nie uczynił tam wiele cudów dla niedowiarstwa ich. Mateusza, rozdział czternasty W tym czasie usłyszał Herod Tetrarcha wieść o Jezusie i rzekł sługom swoim to jest Jan Chrzciciel on to z martwych wstał i dlatego się cuda dzieją. albowiem Herod pojmawszy Jana związał go i wtrącił do więzienia z przyczyny Herodiady żony Filipa, brata swego bo mu Jan mówił nie godzi ci się jej mieć. I chciał go zabić, ale bał się ludu, albowiem go za proroka mieli. A gdy obchodzono dzień narodzenia Heroda, tańczyła córka Herodiady w pośrodku gości i podobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał jej dać, czego bykolwiek żądała. A ona będąc przedtem namówiona przez matkę swoją rzekła, daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale dla przysięgi i dla współbiesiadników kazał jej dać. I posławszy, kazał ściąć Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na misie, i oddano dzieweczce, i odniosła ją matce swojej. I przyszedłszy uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je, a odszedłszy powiedzieli Jezusowi. To, usłyszawszy Jezus, ustąpił stamtąd w Łodzi na miejsce puste osobno i lud, usłyszawszy, szedł za Nim z miast pieszo. I wyszedłszy Jezus, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad Nim i uzdrawiał chorych. A gdy nadszedł wieczór, przystąpili do Niego uczniowie, Jego mówiąc Puste jest to miejsce i czas już przeminął. Rozpuść ten lud, aby odszedłszy do miasteczek kupili sobie żywności A Jezus im rzekł, nie potrzeba żeby odeszli, dajcie wy im jeść Ale oni mu rzekli, mamy tu tylko pięć chlebów i dwie ryby A on rzekł, przynieście mi je tu I rozkazał ludowi usiąść na trawie i wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby Wejrzawszy w niebo, błogosławił i łamiąc dawał uczniom chleby, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy, i nasyceni byli, i zebrali, co zbywało u łomków, dwanaście pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów, oprócz niewiast i dzieci". I zaraz wymógł Jezus na uczniach, że wsiedli do łodzi i przed nim przepłynęli na drugą stronę, aż rozpuści lód. A rozpuściwszy lód, wstąpił na górę na osobność modlić się. A gdy nastał wieczór, był tam sam. A łódź, będąc już w pośrodku morza, miotana była przez fale, albowiem był wiatr przeciwny. A o czwartej straży nocnej zszedł do nich Jezus, idąc po morzu. I ujrzawszy go uczniowie po morzu chodzącego, zatrwożyli się, mówiąc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Lecz wnet rzekł do nich Jezus, mówiąc, ufajcie, jam to jest, nie bójcie się. A odpowiadając mu Piotr rzekł, panie, jeśliś to ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, chodź a Piotr wystąpiwszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. Ale widząc wiatr gwałtowny, zląkł się i gdy począł tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnąwszy rękę, uchwycił go i rzekł mu, O małowierny, dlaczego zwątpiłeś? I gdy weszli do łodzi, uciszył się wiatr. A ci, którzy byli w Łodzi, przystąpiwszy, oddali mu pokłon, mówiąc, Zaprawdę jesteś Synem Bożym. I przeprawiwszy się, przyszli do ziemi Genezaret. I poznawszy go, mężowie tego miejsca, posłali wieść do całej okolicznej krainy i przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli i prosili Go, aby się tylko dotknąć podołka szaty Jego, i którzykolwiek się dotknęli, uzdrowieni zostali. Mateusza, rozdział piętnasty. Wtedy przystąpili do Jezusa uczeni w Piśmie i faryzeusze z Jerozolimy, mówiąc, Czemu uczniowie Twoi przestępują ustawę starszych, albowiem nie umywają rąk swoich, gdy mają jeść chleb? A on odpowiadając, rzekł im czemuż i wy przestępujecie przykazanie Boże dla ustawy swojej? Albowiem Bóg przykazał mówiąc, Czci ojca swego i matkę i kto złożeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć. Ale wy powiadacie, kto by rzekł ojcu albo matce, to co się ode mnie, wam jako pomoc należy, złożyłem na ofiarę. Ten nie potrzebuje uczcić ojca swego albo matki swej. I naruszyliście przykazania Boże dla ustawy swojej. Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc, Lud ten przybliża się do mnie ustami swymi i czci mnie wargami, ale serce ich dalekie jest ode mnie. Lecz próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są ustawami ludzkimi. I zawoławszy do siebie lud, rzekł im – Słuchajcie i rozumiejcie, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, ale co wychodzi z ust to kala człowieka. Wtedy przystąpiwszy uczniowie jego rzekli mu, wiesz, że faryzeusze usłyszawszy tę mowę zgorszyli się? A on odpowiadając rzekł, wszelki szczep, którego nie sadził ojciec mój niebieski, wykorzeniony będzie. Zostawcie ich, oni są ślepymi przewodnikami ślepych, a jeżeli ślepy ślepego prowadzi, obydwaj w dół wpadną. A odpowiadając, Piotr rzekł mu, wyłóż nam to podobieństwo. A Jezus rzekł, to i wy jeszcze nie rozumiecie? Jeszcze nie rozumiecie, iż wszystko, co wchodzi do ust, do brzucha idzie i bywa wydalane? Ale co z ust wychodzi... Z serca pochodzi i to kala człowieka, albowiem z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, przeteczeństwa, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To jest, co kala człowieka, ale jeść nieumytymi rękoma nie kala człowieka. I wyszedłszy Jezus stamtąd, odszedł w strony Tyru i Sydonu. I oto niewiasta Hananejska z owych granic wyszedłszy, wołała mówiąc do niego Zmiłuj się nade mną, panie synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona A on jej nie odpowiedział ani słowa I przystąpiwszy uczniowie jego prosili go mówiąc Odpraw ją, bo woła za nami A on odpowiadając rzekł Jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego Lecz ona przystąpiwszy oddała mu pokłon mówiąc Panie ratuj mię. A on odpowiadając rzekł Niedobrze jest brać chleb dzieci, a rzucać szczeniętom A ona rzekła Tak jest panie Wszakże i szczenięta jedzą odrobiny, które padają ze stołów panów ich Wtedy odpowiadając Jezus rzekł jej o niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niechaj Ci się stanie jak chcesz. I uzdrowioną została córka jej tejże godziny. A Jezus poszedłszy stamtąd, przyszedł nad Morze Galilejskie i wstąpiwszy na górę siedział tam. I przyszło do Niego wiele ludu, mając z sobą chromych, ślepych, niemych, ułomnych i innych wielu i kładli ich u nóg Jezusowych, i uzdrawiał ich, tak iż się lud dziwował, widząc, że niemi mówią, ułomni uzdrowieni są, chromi chodzą i ślepi widzą i wielbili Boga Izraelskiego. A Jezus wezwawszy uczniów swoich rzekł, żal mi tego ludu, albowiem już trzy dni są ze mną i nie mają co jeść i nie chcę ich rozpuścić głodnych, by czasem nie pomdleli w drodze. I rzekli Mu uczniowie Jego, skąd żebyśmy wzięli tyle chleba na pustyni, aby takie mnóstwo ludu nasycić? I rzekł im Jezus, ileż macie chlebów? A oni rzekli, siedem i trochę rybek. I kazał ludowi usiąść na ziemi. I wziąwszy siedem chlebów i ryby, złożywszy dzięki, łamał i dawał uczniom swoim, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy, i nasyceni byli, zebrali z pozostałych ułomków siedem koszów pełnych. A było tych, którzy jedli cztery tysiące mężów, oprócz niewiast i dzieci. I rozpuściwszy lud, wszedł do łodzi i przybył na granicę Magadan. Mateusza, rozdział szesnasty i przystąpiwszy faryzeusze i saduceusze, kusząc, prosili go, aby im znak z nieba ukazał. A on odpowiadając, rzekł im, gdy jest wieczór, mówicie, pogoda będzie, bo się niebo czerwieni. A rano, dziś będzie niepogoda, albowiem się niebo pochmurne czerwieni. Obłudnicy, oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znaków tych czasów nie możecie. Ród zły i cudzołożny znaku żąda i znak nie będzie mu dany, chyba znak Jonasza proroka. I opuściwszy ich odszedł. I gdy się przeprawili uczniowie jego na drugą stronę, zapomnieli wziąć chleba. A Jezus rzekł im, patrzcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. A oni rozmawiali między sobą mówiąc, żeśmy chleba nie wzięli. Co zobaczywszy, Jezus rzekł im, po cóż rozmawiacie między sobą, o małowierni, żeście chleba nie wzięli? Jeszcze tego nie rozumiecie, ani pamiętacie o pięciu chlebach dla pięciu tysięcy ludzi i ile koszów zebraliście? Ani o siedmiu chlebach dla czterech tysięcy ludzi i ile koszów zebraliście? Jakżeż nic nie rozumiecie, że wam nie o chlebie powiedziałem, mówiąc, abyście się strzegli kwasu faryzeuszów i saduceuszów? Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chleba, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów. A gdy przyszedł Jezus w strony Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogóż ludzie poczytują mnie, Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, a drudzy za Eliasza, a inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Rzekł im, a wy za kogo mię poczytujecie? A odpowiadając Szymon, Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I odpowiadając Jezus rzekł mu, Błogosławionyś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, ale ojciec mój, który jest w niebiesiech. A ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebieskiego i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech. I cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie powiadali, że On jest Jezusem Chrystusem. Odtąd począł Jezus wykazywać uczniom swoim, iż musi pójść do Jerozolimy i wiele ucierpieć od starszych, od przedniejszych kapłanów i od uczonych w piśmie i być zabitym, a trzeciego dnia z martwych wstać. I wziąwszy go Piotr na stronę, Począł go upominać, mówiąc, zmiłuj się sam nad sobą, panie, nie przyjdzie to na Cię. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, albowiem Ty myślisz nie o tym, co Boże, ale o tym, co jest ludzkie. Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie samego i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto chce życie swoje zachować, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co w zamian da człowiek za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Zaprawdę powiadam wam, są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie zaznają śmierci, póki nie ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie Swoim. Mateusza, rozdział 17. I po sześciu dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata Jego, i wprowadził ich na górę wysoką na osobność. I przemienił się przed nimi. I rozjaśniło się oblicze Jego jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światłość. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz z Nim rozmawiający. A odpowiadając Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze nam tu być, jeśli chcesz, zrobimy tu trzy namioty. Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Gdy On jeszcze mówił, oto obłok jasny zacienił ich i oto głos z obłoku mówiący Ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało. Jego słuchajcie. To usłyszawszy uczniowie upadli na twarz swoją i bali się bardzo. I przystąpiwszy Jezus dotknął się ich i rzekł, Wstańcie i nie bójcie się. A oni podniósłszy oczy swoje, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy wstępowali z góry, przykazał im Jezus mówiąc, Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy z martwych wstanie. I pytali Go uczniowie Jego mówiąc, Cóż wtedy uczeni w piśmie powiadają, że Eliasz Pierwej ma przyjść? A Jezus odpowiadając, rzekł im, Eliasz Pierwej przyjdzie i naprawi wszystko. Ale powiadam wam, iż Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co tylko chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma ucierpieć od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że o Janie Chrzcicielu mówił do nich. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, który upadł przed nim na kolana i rzekł – Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i bardzo cierpi. Częstokroć bowiem wpada w ogień i częstokroć w wodę. I przywiodłem go do uczniów Twoich, ale go nie mogli uzdrowić. A odpowiadając, Jezus rzekł – O, rodzie niewierny i przewrotny, dokądże będę z Wami – Dokądże was będę znosił, przyprowadźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został młodzieniec tejże godziny. Wtedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa na osobności, rzekli mu, czemuż my go nie mogliśmy wygnać? A Jezus rzekł do nich, dla niedowiarstwa waszego. Za prawdę bowiem powiadam wam, jeśli macie wiarę jak ziarnko gorczycy, rzeknijcie tej górze, przenieś się stąd na tamto miejsce i przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi jak tylko przez modlitwę i post. A gdy przebywali w Galilei, rzekł do nich Jezus, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. I zabiją go, a trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. I zasmucili się bardzo. A gdy przyszli do Kapernaum, przystąpili do Piotra ci, którzy podatek pobierają i rzekli. Czy nauczyciel wasz nie daje podatku? Rzekł, daje. I gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus mówiąc. Cóż ci się zdaje, Szymonie? Królowie ziemscy od kogóż biorą cło albo czynsz od synów swoich czy od obcych? Rzekł mu Piotr, od obcych? Rzekł mu Jezus, a więc synowie są wolni. Wszakże, abyśmy ich nie zgorszyli, idź do morza i zarzuć wędkę, a rybę, którą najpierw wyciągniesz, weź i otworzywszy pyszczek jej, znajdziesz stater, który wziąwszy, daj im za mnie i za siebie. Mateusza, rozdział osiemnasty. Tej godziny przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc – Któż wtedy większy jest w Królestwie Niebieskim? I przywoławszy Jezus dziecię, postawił je w pośrodku ich i rzekł – Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się tedy uniży jak to dziecię, ten jest większy w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno takie dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, pożyteczniej mu byłoby, aby zawieszono kamień młyński u szyi jego i utopiono go w głębokości morskiej. Biada światu dla zgorszenia. Muszą wprawdzie zgorszenia przyjść, ale biada człowiekowi temu, przez którego zgorszenie przychodzi. Przetoż, jeśli ręka Twoja albo noga Twoja gorszy Cię, odetnij ją i rzuć od siebie. Lepiej jest Tobie wejść do żywota chromym albo ułomnym, niżeli dwie ręce albo dwie nogi mając, być wrzuconym w ogień wieczny. I jeśli Cię oko Twoje gorszy, wyłupie i rzuć od siebie. Lepiej jest Tobie wejść do żywota z jednym okiem, aniżeli z dwojgiem oczu być wrzuconym w ogień piekielny. Patrzcież, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam Wam, iż tym powie ich w niebiesiech zawsze patrzą na oblicze Ojca Mojego, który jest w niebiesiech. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Co się Wam zdaje? Gdyby jakiś człowiek miał sto owiec, a zabłąkałaby się jedna z nich, czyż nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać zbłąkanej? A jeśli mu się zdarzy znaleźć ją, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z onych dziewięćdziesięciu dziewięciu niezbłąkanych. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebiesiech, aby zginął jeden z tych małych. A jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, przybierz sobie jeszcze jednego albo dwóch, aby przez usta dwóch albo trzech świadków potwierdzone było każde słowo. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie ci jak poganin i celnik." Zaprawdę powiadam wam: cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Znowu powiadam wam: gdyby się z was dwaj zgodzili na jakąś rzecz na ziemi, wszystko o co byście prosili, stanie się wam od Ojca mego, który jest w niebiesiech. Albowiem, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku nich. Wtedy przystąpiwszy do niego, Piotr rzekł, Panie, ile razy, jeżeli brat mój przeciwko mnie grzeszyć będzie, mam mu odpuścić? Czy aż do siedmiu razy? I rzekł mu Jezus, mówię Ci, nie do siedmiu razy, ale aż do siedemdziesiąt razy siedem. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie Królowi, który się chciał rozliczyć ze sługami swymi, a gdy się począł rozliczać, postawiono mu jednego, który był winien dziesięć tysięcy talentów. A gdy nie miał skąd oddać, kazał go Pan jego zaprzedać i żonę jego i dzieci i wszystko, co miał, a dług oddać. Padłszy tedy sługa, pokłonił mu się, mówiąc, Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. A użaliwszy się, Pan tego sługi uwolnił go i dług mu odpuścił. A wyszedłszy ów sługa, spotkał jednego z tych, co z nim służyli, który mu był winien sto groszy. I porwawszy go, dusił go, mówiąc, oddaj mi coś winien. Padłszy wtedy współsługa do nóg jego, prosił go, mówiąc, miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko. Lecz on nie chciał, ale poszedłszy, wrzucił go do więzienia, ażeby oddał, co był winien. Ujrzawszy wtedy współsłudzy jego, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy, oznajmili panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy zawoławszy go, pan jego rzekł mu, sługo zły, cały dług odpuściłem ci, dlatego że mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś się zlitować nad swoim współsługą, tak jak ja się zlitowałem nad tobą? A rozgniewawszy się Pan Jego, oddał go katom, żeby oddał to wszystko, co był mu winien. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie z serca bratu swemu jego przewinień. Mateusza, rozdział dziewiętnasty.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 aby otworzone były oczy nasze. A Jezus, ulitowawszy się, dotknął się oczu ich i zaraz przejrzały oczy ich i szli za nim. Mateusza, rozdział 21. I gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betwagi koło Góry Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im – Idźcie do miasteczka, które jest przed wami i niebawem znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiązawszy przywieźcie mi je. A by wam kto co mówił, powiedzcie, iż Pan ich potrzebuje, a On zaraz puści je. A to się wszystko stało, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego. Powiedzcie córce syjońskiej, Oto król Twój przychodzi do Ciebie, łagodny i siedzący na ośle źrebięciu oślicy podjarzemnej. A poszedłszy uczniowie i uczyniwszy tak, jak im był rozkazał Jezus, przywiedli oślicę i ośle, włożyli na nie szaty swoje i wsadzili go na nie. A bardzo wielu z ludu słało szaty swoje na drodze, drudzy zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze a lud przed nim i za nim idący wołał mówiąc Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim, Hosanna na wysokościach. I gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto mówiąc, Któż to jest? A lud mówił, jest to Jezus, prorok z Nazaretu Galilejskiego. I wszedł Jezus do świątyni Bożej, i wygnał wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni, stoły tych, co pieniędzmi handlowali i stołki sprzedających gołębie, poprzewracał. I rzekł im, napisano, dom mój domem modlitwy nazwany będzie, a wyście uczynili z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni i uzdrowił ich a widząc przedniejsi kapłani i uczeni w piśmie cuda, które czynił i dzieci wołające w świątyni i mówiące Hosanna synowi Dawida, rozgniewali się i rzekli mu, czy słyszysz, co oni mówią? A Jezus im rzekł, tak jest. Czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowląt i z sących zgotowałeś sobie chwałę?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 I ujrzawszy to uczniowie dziwowali się, mówiąc, jakże prędko uschło figowe drzewo. A odpowiadając Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z figowym drzewem uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, podnieś się i rzuć się w morze, stanie się. I wszystko, o cokolwiek prosilibyście w modlitwie, wierząc weźmiecie. A gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy uczył przedniejsi kapłani i starsi ludu, mówiąc Jakąż mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? A odpowiadając, Jezus rzekł im Spytam ja was o jedną rzecz, którą jeśli mi powiecie, ja wam powiem, jaką mocą to czynię Chrzest skąd był? Z nieba czy z ludzi? A oni myśleli sami w sobie, mówiąc jeśli powiemy z nieba, rzeczę nam, czemuście mu tedy nie uwierzyli. Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu, bo wszyscy Jana mają za proroka. A odpowiadając Jezusowi rzekli, nie wiemy, rzekł im i on, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Ale cóż się wam zdaje, człowiek pewien miał dwóch synów i przystąpiwszy do pierwszego rzekł, synu, Idź pracuj dziś w winnicy mojej. A on odpowiadając rzekł, nie chcę, ale potem upamiętawszy się poszedł. I przystąpiwszy do drugiego rzekł podobnież. A on odpowiadając rzekł, idę panie, ale nie poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Rzekli mu pierwszy Rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że was celnicy i wszetecznice wyprzedzają do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł do was Jan drogą sprawiedliwości i nie uwierzyliście mu, ale celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy chociaż to widzieliście, jednak nie upamiętaliście się, aby mu uwierzyć. Drugiego podobieństwa słuchajcie, był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, i płotem ją ogrodził, wkopał w niej tłocznię, zbudował strażnicę, oddał ją robotnikom i odjechał. A gdy się przybliżył czas owocowania, posłał sług swoich do robotników, aby odebrali owoce jego. A robotnicy, pojmawszy sług jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamionowali. I znowu posłał innych sług, więcej niż za pierwszym razem i to samo uczynili A w końcu posłał do nich syna swego Mówiąc Uszanują syna mego Lecz robotnicy ujrzawszy syna Rzekli sobie To jest dziedzic Pójdźcie, zabijmy go A otrzymamy dziedzictwo jego I porwawszy go Wyrzucili go precz z winnicy I zabili Gdy tedy pan winnicy przyjdzie Cóż uczyni tym robotnikom Rzekli mu bo zabija ich jak złoczyńców, a winnicę odda innym robotnikom, którzy mu oddawać będą owoce czasu swego. Rzekł im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych powiadam wam, iż od was odjęte będzie Królestwo Boże i będzie dane narodowi, który będzie przynosił jego owoce. A kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. I usłyszawszy przedniejsi kapłani i faryzeusze podobieństwa jego, domyślili się, iż o nich mówił. I starali się go pojmać, lecz bali się ludu, ponieważ go miał za proroka.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 Dlatego wszystko, cokolwiek by wam rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie postępujcie, albowiem oni mówią, ale nie czynią. Bo wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne i kładą je na ramiona ludzkie, lecz palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje czynią, aby byli widziani od ludzi. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i przedłużają frędzle płaszczów swoich i lubią pierwsze miejsce na wieczerzach i przedniejsze stołki w synagogach i pozdrowienia na rynkach i aby ich nazywali ludzie rabi, rabi, ale wy siebie nie pozwalajcie nazywać rabi, albowiem jeden jest mistrz wasz Chrystus, ale wyście wszyscy braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, który jest w niebiesiech. I nie pozwalajcie siebie nazywać mistrzami, albowiem jeden jest mistrz wasz Chrystus. Ale kto z was największym jest, niech będzie sługą waszym. A kto będzie siebie wywyższał, będzie poniżony. I kto się będzie uniżał, będzie wywyższony. Lecz biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie i wchodzącym wejść nie dozwalacie. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, iż pożeracie domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw, dlatego cięższy sąd odniesiecie. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, iż obchodzicie morze i ziemię, aby jednego współwyznawcą swoim uczynić, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Biada wam wodzowie ślepi, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic, ale kto by przysiągł na złoto świątyni, związany jest przysięgą. Głupi i ślepi, albowiem cóż jest większego złoto czy świątynia, która uświęca złoto? A kto by przysiągł na ołtarz, to nic, lecz kto by przysiągł na dar, który jest na nim, związany jest przysięgą. Głupi i ślepi, albowiem cóż jest większego dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto tedy przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co na nim jest. I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który siedzi na nim. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z anyżu i z kminu, a opuszczacie ważniejsze rzeczy zakonu, sąd i miłosierdzie i wiarę. Te rzeczy trzeba by czynić i tamtych nie opuszczać. Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że zewnątrz oczyszczacie kubek i misę, a wewnątrz pełne są łupiestwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść pierwej to, co jest wewnątrz kubka i misy, aby i to, co jest zewnątrz, czyste było. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, żeście podobni grobom pobielanym, które się wydają zewnątrz pięknymi, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelakiej nieczystości. Taki wy zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwymi, ale wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, iż budujecie groby proroków i zdobicie na grobki sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy wspólnikami przelania krwi proroków. A tak świadczycie sami przeciwko sobie, iż jesteście synami tych, którzy proroków pozabijali i wy dopełnijcie miary ojców swoich. Węże plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego. Dlatego oto ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie i z nich niektórych zabijecie i ukrzyżujecie i niektórych ubiczujecie w synagogach swoich i będziecie ich prześladowali od miasta do miasta" aby obciążyła was cała krew Sprawiedliwa, wylana na ziemi od krwi Abla Sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, któregoście zabili między świątynią i ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie to wszystko na ten ród. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamionujesz tych, którzy do ciebie są posyłani, Ile kroć chciałem zgromadzić dzieci twoje jak kokosz zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz zostanie pusty. Albowiem powiadam wam, że mię nie ujrzycie od tego czasu aż rzeczecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Mateusza rozdział 24. I wyszedłszy Jezus odchodził od świątyni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 I odpowiadając Jezus rzekł im, patrzcie, aby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. I usłyszycie wojny i wieści o wojnach, patrzcież, abyście się nie trwożyli, albowiem wszystko to stać się musi, ale to jeszcze nie koniec. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur i będą trzęsienia ziemi miejscami. A wszystko to jest początkiem boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego. I wtedy wielu się zgorszy. I jedni drugich wydadzą, i jedni drugich nienawidzić będą, i wielu fałszywych proroków powstanie, i zwiodą wielu, i przez rozmnożenie się nieprawości oziębnie miłość wielu. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawiony będzie. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całym świecie na świadectwo przeciwko wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą przez proroka Daniela, stojącą na miejscu świętym, kto czyta, niechaj uważa, wtedy ci, którzy będą w ziemi ludzkiej, niech uciekają w góry, kto na dachu, niechaj nie stępuje, aby co wziąć z domu swego, i kto na roli, niech się nie wraca, aby wziąć szaty swe, a biada brzemiennym i piersiami karmiącym w owe dni. Módlcie się wtedy,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 i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak aby zwieść, jeśli można, i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Jeśli by wam tedy rzekli, oto na pustyni jest, nie wychodźcie. Oto w kryjówce nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica wychodzi od wschodu i widzianą jest aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego bo gdzie będzie padlina, tam się gromadzą i orły. A zaraz po utrapieniu onych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da jasności swojej i gwiazdy padać będą z nieba i moce niebieskie poruszą się. I wtedy się ukaże znak Syna Człowieczego na niebie i wtedy narzekać będą wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i z chwałą wielką.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 Albowiem jak za dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, którego wszedł Noe do Arki. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich. Tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Wtedy będzie dwóch na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą w młynie, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie tedy, ponieważ nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie. A to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której straży złodziej ma przyjść, czuwałby i nie dałby podkopać domu swego. Przetoż i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie w chwili, w której się nie spodziewacie. Kto tedy jest sługą wiernym i roztropnym, którego postanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm czasu swego. Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, znajdzie tak czyniącym. Zaprawdę powiadam wam, że go nad wszystkimi dobrami swymi ustanowi. A jeśli by rzekł ów zły sługa w sercu swoim, zwleka Pan mój z przyjściem swoim i począłby bić współsług, a jeść i pić z pijakami, Przyjdzie Pan Owego Sługi dnia, którego się nie spodziewa, i godziny, której nie wie. I rozetnie Go i wyznaczy Mu dział równy z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mateusza rozdział dwudziesty Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A było z nich pięć mądrych i pięć głupich. Głupie, wziąwszy lampy swoje, nie wzięły oleju z sobą, lecz mądre wzięły olej w naczynia swoje z lampami swymi. A gdy oblubieniec opóźniał się, zdrzemnęły się wszystkie i posnęły. A o północy rozległ się krzyk, oto oblubieniec przychodzi, wyjdźcie na spotkanie jego. Wtedy obudziły się wszystkie owe panny i przyrządziły lampy swoje. A głupie rzekły do mądrych, dajcie nam oleju swego, bo lampy nasze gasną. A mądre odpowiedziały, mówiąc, o nie, aby czasem nam i wam nie zabrakło. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. A gdy odeszły kupować, przyszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Lecz potem przyszły i drugie panny, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. A on odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie wtedy, bo nie wiecie dnia ani godziny, której Syn Człowieczy przyjdzie. Albowiem jak człowiek odjeżdżający zawołał sług swoich i oddał im majątności swoje i dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według zdolności jego i zaraz odjechał, a poszedłszy ten, który wziął pięć talentów, obracał nimi i zarobił drugie pięć talentów. Podobnież i ten, który wziął dwa, zyskał także drugie dwa. Ale ten, który wziął jeden, odszedłszy, wykopał dół w ziemi i skrył pieniądze pana swego. A po długim czasie przyszedł pan owych sług i rachował się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów, mówiąc Panie, oddałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem nimi. A pan jego rzekł mu: Dobrze, sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wiernym, wiele ci poruczę. Wnijdź do radości pana swego. A przystąpiwszy i ten, który wziął dwa talenty, rzekł: Panie, oddałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem nimi. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wiernym, wiele Ci poruczę wnić do radości Pana swego. A przystąpiwszy i ten, który wziął jeden talent, rzekł Panie, wiedziałem, żeś człowiek strogi, że żnierz gdzieś niesiał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał, bojąc się tedy, poszedłem i skryłem talent Twój w ziemię. Oto masz, co jest Twego. A odpowiadając, pan jego rzekł mu – sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę, gdzie mnie siał i zbieram, gdzie mnie rozsypywał. Powinieneś więc był dać pieniądze moje bankierom, a ja, przyszedłszy, wziąłbym, co jest mojego z procentem. Przetoż weźcie od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów – Albowiem każdemu, który ma, będzie dano i obfitować będzie, a temu, który nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. A niepożytecznego sługę wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na tronie chwały swojej. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody I odłączy jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów I postawi owce po prawicy swojej, a kozły po lewicy Wtedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego Pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata Albowiem łaknąłem i daliście mi jeść Pragnąłem i daliście mi pić, byłem gościem i przyjęliście mię, byłem nagim i przyodzialiście mię, byłem chorym i odwiedziliście mię, byłem w więzieniu i przychodziliście do mnie. Wtedy mu odpowiedzą sprawiedliwi mówiąc, Panie, kiedyśmy Cię widzieli łaknącym i nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym i napojiliśmy Cię. I kiedyśmy Cię widzieli gościem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię. I kiedyśmy Cię widzieli chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie. I odpowiadając król rzecze im. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci, moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Potem rzecze i tym, którzy będą po lewicy. Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom Jego. Albowiem łaknąłem i nie daliście mi jeść, pragnąłem i nie daliście mi pić. Byłem gościem i nie przyjęliście Mię, byłem nagim i nie przyodzialiście Mię, byłem chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście Mię. Wtedy mu odpowiedzą i oni mówiąc, Panie, kiedyśmy Cię widzieli łaknącym albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie służyliśmy Ci. Wtedy im odpowie mówiąc, zaprawdę powiadam Wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I pójdą Ci na mękę wieczną, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Mateusza rozdział 26.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 Mateusza, rozdział 28. A po sabacie, gdy już świtało na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby grób zobaczyć. I oto stało się wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański, stąpiwszy z nieba, przystąpił i odwalił kamień od otworu i usiadł na nim. A była postać jego jak błyskawica, a szata jego biała jak śnieg a ze strachu przed Nim zadrżeli stróże i stali się jakby martwymi. Ale anioł odpowiadając, rzekł do niewiast, nie bójcie się wy, wiem, iż Jezusa ukrzyżowanego szukacie. Nie ma go tu, albowiem powstał z martwych, jak powiedział, chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan. I prędko idźcie i powiedzcie uczniom Jego, że z martwych wstał. I oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie, Oto Wam powiedział. I wyszedłszy prędko z grobu, z bojaźnią i z radością wielką biegły oznajmić uczniom Jego. A gdy szły, aby oznajmić uczniom Jego, oto Jezus zaszedł im drogę, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A one, przystąpiwszy, uchwyciły się nóg Jego i oddały mu pokłon. Wtedy im rzekł Jezus: Nie bójcie się. Idźcie, powiedzcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. A gdy one poszły, oto niektórzy ze straży, przyszedłszy do miasta, oznajmili przedniejszym kapłanom wszystko, co się stało. A ci, zgromadziwszy się ze starszymi i naradziwszy się, dali niemało pieniędzy żołnierzom, mówiąc – opowiadajcie, uczniowie jego w nocy przyszedłszy, ukradli go, gdyśmy spali – a jeśli by się to do namiestnika doniosło, my go przekonamy i was bezpiecznymi uczynimy. A oni wziąwszy pieniądze, uczynili jak ich nauczono i rozniosło się to opowiadanie pomiędzy Żydami aż do dnia dzisiejszego. Lecz jedenasto uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im był naznaczył Jezus. A ujrzawszy go, oddali mu pokłon, lecz niektórzy wątpili.